z oknem świta Lubię ten magiczny czas Kiedy dzień Rozpoczynam walkę z nocą Kiedy noc odchodzi A barwa palety Czerwieni Niebieskiego, żółtego przeplata się na niebie A gdy są jeszcze jakieś chmurki To wygląda wręcz bajecznie Tylko co ja tutaj robię o Świcie Zamiast spokojnie leżeć w łóżku można by powiedzieć, że to wszystko zaczęło się kilka dni temu. Chyba w czwartek, jak dobrze pamiętam. Ale czegoś mi tutaj brakuje. Mam kawę, mam mikrofon. A, wiem, brakuje mi czołówki. Także witam Was serdecznie w czwartym odcinku podcastu Rocznik 77. Dzisiaj będę z Wami wyruszał na Kalwarię Będę odtwarzał moją wczorajszą wycieczkę I będzie to podcast Z cyklu Dzikie Miasto Także zapraszam, posłuchajcie Jak wspomniałem, wszystko zaczęło się kilka dni temu Teściowa zapytała się, czy będę wraz z nimi jechał na Kalwarię nie było mi to po drodze, a i samochód był już prawie pełen. To znaczy było zaplanowane, kto ma jechać. Ale też i wspomniała, że mógłbym pojechać tam na rowerze na przykład w niedzielę rano. Bo wyjazd piątkowy był wyjazdem po południu i trzeba było wracać późnym wieczorem. Pomyślałem, że zostanę z żoną, z dzieciakami. No i też, że mam coś innego do zrobienia. Także zacząłem planować. Wiecie, wyjazdy takie bliskie czy dalekie, człowiek zawsze lubi sobie zaplanować, przynajmniej ułożyć tak odpowiednio w głowie. Także usiadłem do map Google'a i zacząłem planować trasę, którą będę Bo chciałem pojechać troszeczkę inaczej niż ostatnim razem. Zresztą Teściowa też wspominała, żebym na przykład jechał przez Bugaj. No, jako że mimo, że około dwóch lat mieszkam już tutaj, w tej okolicy, nie wszystkie nazwy są dla mnie takie swojskie, większość z nich jest jeszcze niezrozumiałych, to usiadłem, popatrzyłem podyskutowałem, zaplanowałem sobie trasę, tutaj skręcę, tam skręcę, no naniosłem ma na, na, do programu tą moją trasę, gdzie mam jechać, jak i oczywiście zapomniałem jej wpisać do GPS-u, no bo po to się ma GPS, taki specjalny rowerowy, że no, zapomina się po prostu wpisać już gotową trasę do niego że wyruszyłem rano, ale już stwierdziłem, że nie będę się wracał do komputera i jadę na pamięć. Ranny wyjazd to nie jest taka prosta rzecz. Przecież dzień wcześniej trzeba wszystko zaplanować. Odnaleźć te akumulatorki, bo wszystkie moje lampki są na akumulatorki takie AAA, czy te malizny, jak ktoś się powiedział, Naładować je i jedziemy. A rano zimno. No normalnie zimno, z jakieś 10 stopni. Pierwsze ruchy i człowiek skostniały. Na szczęście po 2-3 minutach rozgrzałem się i jazda była naprawdę przyjemna. Wokół wieśpi. śpi. Nic się prawie nie dzieje, nawet psy nie szczekają, bo też śpią, gdzie nie gdzie jakiś kukuriku się odzywa. I spokojnie człowiek pedałuje. Wjeżdżam na moment na główną szosę, bo nie chcę przyjeżdżać przez jedno gospodarstwo, gdzie po prostu piesek na pewno by obudził przynajmniej gospodarzy, więc niech sobie pośpią jeszcze. No przecież wczoraj była niedziela rano, a człowiek o piątej budzący kogoś w niedzielę to jest kawał takiej szui, bym powiedział. Dobra. Zwilżymy gardło na chwilę. i kontynuujmy odpowieść i później skręcamy w drogę skręcamy już w drogę za przyjazdem kolejowym i zaczyna się prawdziwa wyprawa nagle podjazd w sumie tych podjazdów miałem na 492 metry różnicy w pionie więc wcale trasa nie była taka łatwa pierwszy podjazd ja już sobie płuca prawie, prawie wypluwam no bo nie dość, ranek Człowiek zjadł dobre śniadanie Napił się kawy, tak, na rozbudzenie Tak, na rozbudzenie Napiłem się kawy, bo lubię Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że kawa jest moim żywiołem Moim powołaniem Moim wszystkim Byłem zmuszony przerwać nagrywanie Gdyż dostałem przesyłkę w postaci mojego młodszego syna Przyszedł, został on włożony do łóżka Także musiałem się nim zająć Ale wracajmy do mojej wyprawy Otóż udało mi się w końcu wyjechać pod tą pierwszą górę, płuca prawie plutę i zaczął się zjazd. Miałem nadzieję, że uda mi się zobaczyć słynne kalwaryjskie mgły, bo ilekroć jadę rano na przykład z dzieciakami do lekarza, to nad Kalwarią rozciągają się takie śliczne mgły i nigdy wtedy nie mam ze sobą aparatu. Tym razem miałem ze sobą aparat fotograficzny i miałem nadzieję, że uda mi się go wykorzystać. Jakże to były płonne nadzieje. Dzień był piękny i bezmgielny. Przynajmniej od tej południowej strony góry, którą jechałem. Bo do kalwarii normalnie samochodem jeździmy od północnej strony. Co jeszcze? A ah, słońce. Słońce i świt, który wyłaniał się za góry żar. Tak. To była piękna chwila. Wyciągam aparat, robię zdjęcia, patrzę na pogląd, na podgląd i, i troszeczkę jestem smutny, bo nie udało się. Nie udało się zrobić naprawdę dobrego zdjęcia. Powoli, powoli rozjeżdżałem się. Jechało mi się coraz przyjemniej, coraz radośniej. Świt stawał coraz... Mocniej raczej już nie świt, a raczej dzień pukał swoimi dłońmi. Można by tak ująć. I nagle prawie zostałem znokautowany przez lecącego barżanta. Tak. A potem zatrzymałem się w kilku miejscach, aby robić tak zwane widoczki ostatnie zabudowania na mapie, którą macie dołączoną do odcinka czyli jak wejdziecie sobie na stronę z odcinkiem, to możecie zobaczyć miejsca, gdzie zatrzymywałem się i robiłem fotografie. Nie wszystkie później uznałem za godne wrzucenia, pokazania, niektóre zostały tylko dla mnie, aby przypominały mi o tym, jak mi się jechało. A potem? Potem po przejeździe, takim śmiesznym przejeździe przez strumień, gdyż to były po prostu płyty betonowe włożone pod nostrumienia, a wyżej a wyżej była kładka dla pieszych, jest kawałka bala, tak, no niestety zdjęcie mi nie wyszło, więc Wam tego nie pokażę, podjechałem pod bugaj, tak, pod bugaj, na bugaj, czy nie wiem jak, od południowej strony góry Żar, i myślałem, że skonam nie spodziewałem się, że ten podjazd będzie ciężki, tak ciężki. Nie byłem na niego przygotowany psychicznie, bowiem teściowa rzekła, że tamtędy się jedzie lepiej. Tylko zapomniałem, że ona zawsze jeździ samochodem, a ja a ja na rowerze, więc troszeczkę to inaczej jest. Jadę, jadę, jadę i końca nie widać. I co chwilę mam ochotę zatrzymać się, wyciągnąć telefon, sprawdzić na mapie Google, gdzie ja jestem, bo jakże mówiłem zapomniałem wpisać, a to jest co chwilę jakieś rozdroże z daleka widoczne i co podjeżdżam to akurat ślepe, bo albo gdzieś nagle droga się urywa i występuje taka polna, albo nagle widzę, że podasfaltowali komuś do swojego gospodarstwa. Wreszcie wyjeżdżam na samą górę. I oni miałem. Widok jest piękny. Naprawdę, widok na południe polski jest piękny z tamtego. Zamieściłem wam dwie fotografie. Niestety nie oddają one rzeczywistego widoku, bo spieszyłem się i nie miałem czasu kombinować z zdjęciami. ani z z gaobróbką, ale. Warto było. Naprawdę było warto. No i został mi już tylko zjazd do Kalwarii, gdzie minąłem klasztor, później dróżkami zjechałem do Doliny Cedronu, czy Doliny Jozafata, nie pamiętam, na grobek Matki Bożej, aby uczestniczyć w kalwaryjskich uroczystościach w wzięcia Najświętszej Marii Panny i na tym chyba mógłbym zakończyć tą relację, bowiem opowiadanie o samych uroczystościach zostawię sobie na inny podcast i na inny czas jeszcze tylko takie dwie ciekawostki była niedziela a zaraz po tym, jak wyjeżdżałem o 5 rano i skręciłem z głównej drogi z Badowic na Kalwarię, na taką boczną to minęły, minęły mnie dwie ciężarówki aż się zdziwiłem ale na szczęście jechałem oświetlony no można powiedzieć jeszcze w jaskrawym chyba odblaskowym ubranku więc byłem dobrze widoczny, co nie zmieniło faktu, że dla bezpieczeństwa zjechałem na pobocze, no bo droga wąska a ktoś jakoś zjeżdżając z góry wcale nie hamował za bardzo jak mnie zobaczył cóż Rowerzysta niestety ma gorzej, nawet gdy jest oświetlony i jedzie tak jak powinien, a potem? potem spotkałem się tam z moimi dzieciakami, które dojechały samochodem z dziadkiem i mamą. I troszeczkę pochodziliśmy, ja już nie miałem możliwości jeżdżenia na rowerze, bo tłum był zbyt duży, a pielgrzymi lawirowali jak tylko można było, żeby być bliżej, szybciej, dalej, w bok, w skok, więc rower niestety odpowiadał jako mm, środek transportu i najgorszy był powrót. Najgorszy był powrót, czyli przejściem, przy samym klasztorze, gdzie było od groma pielgrzymów, chodzących jak święte krowy. Tak. Ludzie bardzo często chodzą jak święte krowy, bo najlepszym sposobem to jest iść w piątkę obok siebie i oglądanie się ze zdziwieniem, że ktoś dzwonka rowerowego używa, bo chciałby ich jakoś minąć, a się nie da. Dobrze. A potem? Potem był piękny zjazd. Naprawdę piękny zjazd. Prawie bez jednego podjazdu do góry, zjazd w dół. Naprawdę długi, piękny zjazd w dół. I zatrzymałem się tylko na moment, aby zrobić zdjęcie parze drapieżnych ptaków, którzy, które piskliwie wzlatując na kominach powietrznych w górę, oznajmiały, że to jest ich terytorium. Możecie zobaczyć zdjęcie, jednego z tych ptaków jeżeli ktoś by wiedział co to był za ptak bo nie udało mi się go opisać, odnaleźć to niech zostawi informacje w komentarzu będę z tego powodu bardzo szczęśliwy i cóż zrobiłem prawie 25 km wróciłem trochę szybszą trasą i udało mi się pomimo równego wyruszenia ja rowerem do góry na piechotę jeszcze pod klasztor, a dzieci z dziadkami do samochodu. Przyjechać przed nimi jakieś 5 minut. Także rowerzyści głowa do góry, uszy nie spuszczać po sobie, bo da się jeździć dobrze, szybko i przyjemnie, omijając główne drogi. Mam nadzieję, że niedługo opowiem Wam o kolejnej wyprawie, którą już mam w głowie i tym razem na pewno sprawdzę, czy wpisałem sobie trasę do GPS-a, bo też chciałbym go Wam zrelacjonować, jak się z tego korzysta. A powiem tylko, że ponad 1000 kalorii według tego GPS-a spaliłem podczas tej jazdy. Ale to było przyjemne 1000 kalorii dobrze się czułem i dzisiaj nie mam już nawet zakwasów także pozostaje mi tylko Wam życzyć żebyście i Wy dobrze się bawili żebyście obejrzeli sobie galerię zdjęć i zapraszam do kolejnego odcinka podcastu rocznik 77 a był to odcinek z cyklu dzikie miasto z cyklu reporta z królestwa barwockiego Żegnę się z wami, Andrzej Famiers. A, a, tego GPS-a możecie sobie zobaczyć, jak on wygląda na stronie www.gpsmyśniksport.pl i to jest Holux GPSport 260. Ja jestem z niego zadowolony. Do usłyszenia.